Magaton Giller Podróż więźnia etapami do Syberii w roku 1854 Odcinek 51 Niższy Nowogród wydawał mi się obszernym i zamożnym miastem, lecz ulice zastałem puste, bo ruch i życie miasta przeniosło się za okę, na plac jarmarkowy. Szyldy na domach przypominają Europę, a stary charakter moskiewskich miast podtrzymują jeszcze same cerkwie, dawny Kremlin i mury walące się, które go opasywały. Kilka rządowych budynków obszernością murów wyróżnia się od prywatnych domów. Cerkwie są bizantyńskiej budowy, wieńczą je kopuły podobne do wielkich pustych głów. Rzadka jest cerkiew o jednej głowie Pięć kopuł zwykle zdobi dach świątyni A w cerkwiach monastyrnych daleko ich więcej Głowy te umieszczone na nawie jak na grubym, niekształtnym kadłubie Nie mogą pięknością zrównać się z ostro zakończonymi gotyckimi wieżami Budowa moskiewskich cerkwi jest poważną ale nie ma wdzięku. Obszerność myśli architektury bizantyńskiej jest pyszną, ale nie niewspaniałą. Gotycka wieża niby uczucie wystrzeliła ku niebiosom, a uczucie czyste, piękne, ozdobione przepychem chrześcijańskiej miłości. Bizantyńska kopuła jest jak myśl w obszernej głowie rozdętej mistycyzmem, pnącej się w górę, a zawsze bliskiej ziemi. Sposób budowania w Moskwie stanął między bizantyzmem, gotycyzmem, a architekturą chińską. Kopuły przypominają wygięte i łamane dachy chińskich świątyń, a ozdoby na murach są niby śladami gotycyzmu. Podobnie i charakter narodu i rządu łączy w sobie wschód z zachodem Ciemnotę z pozorem nauk Zabór i grabież Z pretensjami chrześcijańskimi Niewolę Z polorem europejskim W Azji Moskwa jest europejską A w Europie Azjatycką Ulicą obok Kremlina Zjeżdża się przez bramę Z góry do dolnego miasta Rozłożonego pod górą Nad oką i wołgą Główna ulica dolnego miasta Jest kamienicami Zabudowana A handlem, ruchem i wrzawą Kontrastuje z ciszą Górnego miasta Dwie rzeki Ozdabiają piękną posadę Nowego Rodu. Wołga Szeroka, między leśnymi lub piaszczystemi brzegami, toczy czyste i głębokie wody, okryte w tej chwili statkami i parowcem, który syczeniem głosi prędką podróż, i oka, która przy ujściu jest tej szerokości, co Wołga. Niższy Nowogród był niegdyś stolicą udzielnego księcia – a kraj, który słuchał rządów tutejszego pana jako Ukraina ziemi moskiewskiej, był wystawiony na częste pożogi, napady i rabunki Tatarów Kazańskich i Złotej Ordy. roku 1374 posłów Hana z rozkazu kniazia Dymitra Konstantynowicza zamordowano w tutejszym mieście. Mamaj, chcąc za to skarcić księcia, spustoszył jego ziemię. We dwa lata potem, każąc znowuż napad Moskali na Bulgarię Kazańską, Mamaj wysłał zagony swoje na Moskwę. Arabsza i jego wódz pobił Moskali, dobył i spalił niższy nowogród. Drugi zagon w owym czasie spustoszył Riazańską ziemię W tych najazdach Pomagali Tatarom Mordwini Naród spokojny i potulny Za pomaganie Tatarom Moskale wpadli do ich ziemi I ogniem i mieczem Spustoszyli wszystko Mamaj wysłał więc Wojska na niższy nowogród Którego zamieniły Na kupę ruin I popieliska Napady i pożogi tatarskie, które tu przywiedliśmy, powtarzały się w następnych latach bardzo często, a kwitnące dzisiaj nadwołżańskie ziemie doświadczały losów naszego podola. W XVII wieku kraj między Wołgą i Oką był okropnie spustoszony przez steńkę Riazina który stał na czele zbuntowanych przeciwko carowi Aleksemu Moskali. Steńko dowodził dwustu tysiącami ludzi. Zdobył Astrahań, gdzie spalił pierwszy carski okręt w Moskwie. Opanował dalej Symbirsk i Saratów. Fala buntownicza płynęła jak stepowa pożoga. Już i białokamienna perła carów Moskwa zadrżała. Szczęściem dla niej Steńko został pokonany. 1670 rok. I bunt uśmierzony. Historia wskazuje nam dosyć znaczną liczbę buntów i zawichrzeń politycznych w Moskwie. Bywają one zwykle bardzo krwawe. Mord, pożoga, rabunek i rzeź są zjawiskami towarzyszącymi każdemu ruchowi ludowemu, każdemu zerwaniu się z łańcucha despotycznego carów. Najpiękniejszy ruch ludowy, jaki był w Moskwie, jest powstanie w Niżnym Nowogorodzie przeciwko Polakom na początku XVII wieku i pochód na Moskwę pod dowództwem kniazia pożarskiego i tutejszego mieszczanina Minina, ale nawet ten ruch nie był wolny od okrucieństw, lecz za daleko by nas zaprowadziły historyczne zaciekania się, które zresztą nie leżą bezpośrednio w zakresie naszego opisu podróży. Wracajmy więc do niej, a mianowicie powiedzmy, iż w niższym Nowogrodzie znowu złączony zostałem z partią aresztancką, i znowu wystawiony zostałem na wszystkie niewygody i przykrości etapowej podróży. W więzieniu etapowym czekałem trzy dni na partię. Tę samą, którą zostawiłem w Grochowcu. Trzy dni w brudnym, za kratami miejscu. W towarzystwie występnych i zbrodniczych ludzi. Wydać się mogą rokiem. Gdy kąsany przez plugastwo niecierpliwie oczekuje dalszej podróży, przybył tymczasem do etapu Polak z Kowieńskiego rodem. Człowiek młody i światły, który na drugi dzień pocztą wywieziony został do Wiadki. Rząd moskiewski wysłał go tamże na urzędnika, gdzie pracując w gubernialnym rządzie utrzymywał z swej pracy matkę, mieszkającą w kownie i młodszego brata. Porządne prowadzenie się i wykształcenie naszego rodaka zwróciło na jego osobę uwagę gubernatora, który chcąc mu okazać dowód szczególnej przychylności i szacunku, chciał go ożenić z swoją siostrzenicą. Lecz pan N, jako dobry katolik, nie chciał połączyć się z schizmatyczką, wiedząc, iż przez mieszane małżeństwa rząd spodziewa się osłabić naszą narodowość. Odpowiedział więc odmownie gubernatorowi. Ten zdziwił się niezmiernie taką odpowiedzią. Nie mógł pojąć szaleństwa i śmiałości młodego człowieka, który odsuwał od siebie szczęście i odważył się wzgardzić łaską gubernatora. Wkrótce zdziwienie zamieniło się w niechęć, dalej w gniew i zemstę. Gubernator pozbawił go miejsca, a z niem i możności pomagania podupadłej rodzinie. N. przybył z wiadki do Niżnego Nowogrodu, lecz tu dognał go rozkaz gubernatora, który chcąc go zupełnie zgubić, rozkazał aresztować jako podejrzanego o ułatwienie ucieczki oficerowi B do Turcji. Pan B. był oficerem w wiatkim garnizonie i rodem z Polski. Na odgłos wojny sprzymierzonych z Moskwą Porzucił carską służbę i szczęśliwie dostał się do Turcji. Zarzut i podejrzenie gubernatora niczem nie było usprawiedliwione, bo pan N. nie miał z panem B. bliższych stosunków. Ostatni zaś jako oficer mógł łatwo przejechać przez Rosję i dostać się do Turcji, gdzie spodziewał się, że już formują legiony polskie. Cieczka ta więc służyła tylko za pozór do aresztowania, bo sam gubernator wiedział dobrze, iż pan N. jest niewinny. Lecz chciał się zemścić i zemścił się. Szczerze ubolewałem nad losem zacnego człowieka. Towarzystwo jego ukróciło mi czas oczekiwania. Na czym się skończyła ta sprawa? Jak się mścił dalej gubernator, na naszym rodaku za to, iż odrzucił rękę jego siostrzenicy, nie omieszkam donieść czytelnikowi, skoro się tylko dowiem o losie młodzieńca wiernego obowiązkowi narodowemu i religijnemu. Po wyjeździe pana N. znowuż sam zostałem, bo bliskich stosunków i częstych rozmów z aresztantami unikałem. Jednotonne chwile etapowego więzienia i jeszcze raz potem urozmaicone zostały przybyciem monacha z puszką, zbierającego ofiary i datki na jerozolimskie monastyry i greckie cerkwie, jakoby zniszczone i spalone przez Turków i Francuzów. Prosząc o ofiary, prawił o o krucieństwie Turków w tej wojnie, o zamiarze sprzymierzonych zawojowania Moskwy i wydarciu im prawosławnej wiary, o tem, że Anglicy i Francuzi razem z Turkami odzierali w Jerozolimie monachów ze skóry i ważyli ich w kotłach smoły. Prócz tych opowiadań pobożny monach umiał jeszcze wiele innych Podobnie propagandycznych wypadków opowiedzieć, o których, rozumie się, nikt w Europie nie słyszał. Lud, słysząc z ust monacha o niesłychanych okrucieństwach, o niszczeniu wiary prawosławnej przez przymierzonych, egzaltuje się i oburza, ślepo wierzy opowiadaniom i nie przypuszcza nawet, ażeby z ust sługi Bożego Fałsz wychodził, zżyma się więc na swoich i Chrystusa wrogów i przysposabia się takim sposobem do krwawej walki w obronie cara. Nie tylko więc demokratyczna propaganda używa fałszywych rzeczy do poruszenia ludu. Pobożny monach, zbierający składki na smażonych przez Francuzów i Turków monachów, w pielgrzymce swojej nie opuszcza żadnego domu ani chaty, a nawet i więzienia, bo ci więzień jest litościwy. Rzuci grosz ofiary, a oburzywszy się, głosić będzie pomiędzy ludem okrucieństwa wrogów. Religia w służbie rządu traci zawsze znamie boskiego posłannictwa, lecz znakomite usługi oddaje rządowi. Mało rozumie lud powody i przyczyny obecnej wojny, a dla obrony imperium i potęgi carskiej może okazałby się nie dosyć gorliwym. Lecz car ma religię pod ręką i w swej służbie i przez nią to sieje oburzenie przeciw swoim wrogom. Koniec tomu pierwszego. Dla niepoprawnego radia PL czytała Katarzyna.